Witam w pierwszym odcinku podcastu Dyktofonografika w nowej serii, bo, oczywiście, nie jest to pierwszy odcinek. Trudno żeby był, skoro nagrywam już 3 lata. Przez te trzy lata jakoś ci to nie bardzo szło. Jak? Nie bardzo mi to. Znaczy szło. na początku szło, ale potem jakoś tak był mały zastój. Dobrze, zacząłem się psuć tak w drugim roku. Zepsuwać się. Zaraz ci tam. W drugim roku, tak. roku gdzieś się zacząłem psuć. Zacząłeś pić. A, czy to ważne, co zacząłem robić? Nieważne. E, czy to istotne, co to zacząłem robić w tamtym okresie. Nieważne. No nieistotne, ale jeżeli coś zacząłeś, to powinieneś coś skończyć, no dobrze, a nie ale... zostawić to w pół <coughs> i nic nie robić. No dobrze, ale podcasty nie to tak jakbyś pisa. zaczął dymać laskę i w, poł w połowie przestał i poszedł do domu. Nie równej tych dwóch rzeczy, bo robienie podcastów to nie jest zajawka sezonowa. To nie jest tak, że a, chyba że robisz jakąś serię typu czytanie książki. Tego jeszcze nie było. A bo są takie rzeczy. Audiobooki. Chcesz zacząć czytać książki? Nie, no z audiobooki by wyszły, to jest bez sensu. No to jest bez sensu. Piotr Święczewski lepiej robi. No dobrze, ja rozumiem. Ale co z tym zrobisz? No nieważne, Znowu kudy już zdjęliśmy, uciekliśmy od tematu. E, witam, powitam Was. Dobra, nieważne. E, w dzisiejszym odcinku e, z drugim prowadzącym, wiesz, że nigdy się nie przedstawiam, dopiero do, nigdy się nie przedstawiałem. Zawsze na końcu tylko mówiłem, kim jestem. Na początku nigdy nie mówiłem. Czła i bez tożsamości? Nie, no wiesz, ja nie mam problemu, przestawiałem się z do nazwiska w internecie. Więc to nie jest dla mnie żaden problem podpisać się nazwiskiem. Ale to nie chodzi o to, czy to jest nazwisko. Tylko, kręgu, że, że zawsze jak kurde Nie o tym. Nie, no, to po prostu, po prostu nie, nie mówiłem, na początku mówię na końcu. To wypadało, skoro jest dwóch prowadzących, no to. to, to, to... Ja się przedstawiłem. No, nie, no dobra, no, ja przedstawię się, ale to na końcu. No, dobrze, na końcu to się pożegnamy, no, no, dobrze. No nieważne, bo na razie nikt nie wie, jak ty się nazywasz nawet. A, nie zabijam mnie za to. No, no, no, kudę, ja ostatnio, wiesz... Bałem się o was te życie przy tym odcinku zagiera w festiwalu, bo trochę dajeżdżałem dla tych kudy dresów, a, a zawsze się przedstawiam z imienia To nazwiska. To było, to było złe. No, ale dalej nie wiedzą, gdzie mieszkasz. Chyba a, że e, mają książkę telefoniczną. No, no, no, no, no nieważne. Będą jeszcze szukać słuchaczy mnie w książce telefonicznej. E, no, nieważne. E, kończy nam się rok. no. Ja, już niedługo, już, no, prawie już, jutro. No prawie jutro, o północy. tak, tak, już, już wiedzą, o której to, znaczy, kiedy to nagrywamy. No i tak to dzisiaj wciepniesz, nie? Jutro miałem zamiar że No dobrze, to no nieważne. Wiadomo, że to nie jest online i to nie jest na żywo, znaczy nie na żywo w sensie, że nie mówię teraz tego, gdy tego słuchasz, Czyli inaczej. Ty, słuchaczu. Ty nie słyszysz w tym momencie, ale no, no wiecie o co, nie nikolwiek chcę ja tego tłumaczyć. w tym momencie. No dobrze, ale jak ktoś to słucha, też będzie to słyszeć w tym hmm. momencie, kiedy to słucha. Ale to nie było on w tym momencie, kiedy on to słucha, tylko o wiele wcześniej. Po, ale to on nie jest filozoficzny podcast. Ale to, bo to bo w ogóle to jest idea podcastu, że ja nagrywam coś kiedyś, potem to puszczam i ktoś za trzy lata może nawet sobie puścić. Wiesz, Uważa wciś... ci na parnie. Pier... Oj, zdarzało mi się. Ale teraz, nie? Teraz jest opłacona. Więc, więc, więc wszystko będzie dobrze. Kończy nam się rok, i trzeba było podsumować, co w tym hip-hopie się działo przez ten rok, to nie? A działo się coś? A działo się dużo, czego widać tu na liście płyt, które zostały wydane w tym roku. E, więc, więc, więc. A lista mnie dobiła. No, lista też mnie dobiła. A dlaczego Cię dobiła? Bo większość stąd nie słuchałem. Uuu, to jest słaby, panie, słaby raper, panie. Z nie słuchałem, ja proszę ja też, ale mm -hmm. chcesz nawijać kochopię, a nie słuchasz płyt. E, nikt mi nie każe wszystkich publicznych. No, no oczywiście, że ta lista... Słucham tylko tych, które mi się podobają. No, no. no właśnie, to jest to, że, że słuchamy tylko to, co nam się podoba to jest właśnie fajne w tym, bo na przykład... Na przykład Każdy ma ta ta lista i tak jest okrojona, wierzę ten. Ta lista zawiera kilkanaście pozycji, z czego to jest okrojone, bo w tym roku wydało się o wiele rzeczy, tylko że większość to też były trochę undergroundowe produkcje i mało kto też po części o tym słyszał. Ale, kurde, wodoodporny Bykowinskie góry Mury 2011. Słyszałeś? Słyszałeś? Wysyłałem cię. Wysyłałeś mnie, wysyłałeś? Słyszałeś? Mm -hmm. Tak, słuchałeś. Fajny. Słuchałem, Fajny bicik, mimo że kradziony, ale fajny. Fajny, fajny. Trzeba. Nie, nie, istotne. Trzeba coś nagrać, ten bit, tak wiem. No, nie, na ma... dwa razy kradziony, to już nie kradziony, nie? No, no, no, już staje się niczyje w tym momencie. Ty bardziej, że to, to jest paserstwo. A pasarystwo. Zarabiasz no. na tym, nie zarabiasz, ty nie, no pod... nie, nie. jesteś paserem w tym momencie. E, no. Więc podsumujmy sobie rok. Będziemy podsumowywać rok, będziemy wstrącać własne komentarze. Nie na ilu koncertach w tym roku byliśmy. E... W tym roku chyba da jedy. Był też słabo. No na, na Chimie w lutym. To da dwóch. a ja jeszcze mesie, no, na to, mesie byli. To nie po końcu to był festiwal co nie? Ale no, no to dobrze. No, był festiwal i, i, i nie było za ciekawie, ale to tym... W sumie poszliśmy tylko tam na mesa. Taka jest prawda. Był też Peja, ale nie byliśmy na Peji. No. Mieliśmy potem lepsze rzeczy i O, tak. Bardzo ciekawe rzeczy. No, Ale o tym nigdy. No, o tym nigdy. Tajemnica. To było i tak dawno temu, więc byliśmy na dwóch koncertach. No to może posłuchamy, co myśmy robili póki co, a potem zajmiemy się tą listą, która i tak szybko przeleci, bo, bo tak naprawdę kilka pozycji jest ciekawych tylko. Kilka pozycji z takich ciekawszych, dla nas oczywiście ciekawych. No, ale dla was może być ciekawy my was. To jest oczywiście subiektywna, bardzo subiektywna opinia nas dwóch i, i tu trudno, żeby jakokolwiek opowiadać o wszystkich. No może, że wszystkiego nie słuchaliśmy, nie, nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego słuchać. Bym musiał cały dzień siedzieć w domu i słuchać muzyki, muzyki, muzyki, muzyki, muzyki. A na kumpli byś czasu nie miał. No właśnie, a kumpy też są ważni. A, e, zwłaszcza w takim okresie przed Sylwetrem. O, tak. Tak, ostatnio to już zupełnie. Ty bardziej, że jeszcze inne obowiązki doszły, wiesz, żona, rodzina i w ogóle. No. no co? Nie byłeś na ślubie? Nie wiedziałeś? Nie. A, widzisz. Nie oczywiście ratujemy sobie. Dobrze, to byliśmy na dwóch koncertach, tak. Owszem, byliśmy na dwóch koncertach no, to, to, to mało. Mieliśmy być na trzecim, ale coś nie pykło. No, w sumie na czterech mieliśmy. Na Fokusie w październiku mieliśmy być i, i parę dni temu na Magiku mieliśmy być. Ale o tym już mówisz, że na magii nas nie było. No nie było, nie bo, bo, bo no już nie będzie. Wtedy nie, nie będzie, teraz nie było. No właśnie. I, i, i tak wyszło. No. A no. chcieliśmy iść. Chcieliśmy. No nieważne. No, mieliśmy dobre chęci. No mieliśmy dobre chęci, ale wyprzedzi wyprzedzili nas z kupnem biletów w okresie, kiedy był taki okres, że tych pieniążków nie za bardzo było. To był... Początek grudnia. Koniec tego. Koniec listopada gdzieś ruszyło. No. Tak. A to jest taki okres, gdzie, gdzie nie ma pieniążków. No, nie ma. No. no, przynajmniej nie dla nas Bo, bo, bo nie mamy jakich mieć Chyba, że nam dacie Dajcie pieniążki, dajcie, dajcie Nie dajcie. naciągaj słuchaczy na pieniądze Ja tam. Nie baw się w ryzyka. No wiesz, są niektórzy tacy, którzy Wiesz, mówią, że, że dajcie mi pieniądze Bo inaczej nie będę robił tego, co robię Taka aluzja do takiego pewnego pana. No nieważne. No ale to jest wtedy bez sensu. No i bez sensu. No on ale robisz, to, wiesz. robisz to, co lubisz, a nie no robisz dobrze. To, żeby no, mieć tego na no ja dobrze, wiem, że... ale on robi to, co lubi, ale żeby mógł robić to, co lubił i żeby ludzie chcieli słuchać tego, co im się podoba, to wiesz, była opcja, że dajcie hajs, nie? Wiem, że to jest sztuką robić, co lubić i na tym jeszcze zarabiać. No ale, on, ale... Wiesz, to, to, to była opcja taka, że po prostu no, albo dajcie hajs i to robię, albo nie robię tego. Będę robić tego, bo to będę robić bardzo rzadko. No nieważne. Niektórzy, nie, niektórzy mogą wiedzieć, o co chodzi, ale nieważne, to jest moja, moja subiektywna opinia na ten temat. Ja się nie będę wypowiadać. Nie, nie chcę narobić sobie wrogów. Już się ale i tam nieważne, nieważne. <śmiech> e, dobrze, a więc byliśmy na koncercie Rahima. Tak, ale to było w lutym. To było w lutym. Byłem w telewizji wtedy. Nie chwal się, bo ci nazwisko przekręcili. Nie, to był styczeń. Luty. Luty. Luty. Luty? Luty. No gdzieś bilet jeszcze niedawno. No nie ważne. Dobra, On. nie szukaj. W dwóch częściach, ale mam. O, już potegałeś. Tak mi się nie podobał koncert. Tak mi się nie podobał koncert. Nie, koncert o był fajny. Który, 17. 17 luty. 17 luty, tak. Rahim, dobrze. Przed tym jeszcze było, była, była, była rozmówka. Przed czym? No przed koncertem, nie? Rahim rozmawiał z tym, tym fajnym panem, który miał taki fajny głos. A no był. Który chciał się chwalić mhm. dzieciom, że Rahim mu nalewał herbaty. O ile ma dzieci? No chyba miał dzieci. No bo ma to że ryb. No widzisz. Czekaj. Okay. No, no dobra. No nieważne. No stary był w miarę, więc pewnie dzieci już miał. No. E, no. Koncert był fajny. Owszem, bardzo fajny. Um, Fajne nogawki powiewały. O tak, nie ma to jak stanąć przed głośnikiem basowym. tubą no, basową wręcz. No, więc, więc nogawki ładnie powiewały. Owszem. A nie myśleli... byliśmy w pierwszym rzędzie. No właśnie. Myśleliśmy, że jesteśmy w fest blisko sceny, a tak naprawdę to był tak naprawdę Jakieś... trze trzeci, czwarty rząd. No tak, jakby patrzeć, od... tak. No. Ale było no, nieźle. No, nie no bo ten nie kośnik tam. Okay. No było fajnie. E, Kawałki z amplifikacji plus no. parę starszych rzeczy. No, na o, przykład tak. nowiny, na których laptop się spalił. Tak, tak, nowiny, na których laptop się spalił. To było pod koniec. No, no to już była końcowa, nie? Strak fatum. Właśnie, odkryliśmy w tym roku, że na nowinach ciąży fatum i nie słuchajcie nigdy nowin, jak macie nowe sprzęt, bo na pewno się spali. No. Gniazdka no. się palą. Gniazdka się filmy. palą, laptopy się palą i inne rzeczy też padają. Zawieszają się telefony i w ogóle, nie? Owszem. No, na hymn... Uważajcie. Na hymnach, na hymnach też się zawieszałem tak. Tak, lecą koncertówki. Tak, koncertówki lecą. No ale o tym nie mów o swoich wpadkach. A to nie są moje wpadki. To To była to... wpadki. Ale to sprzęt nie zadziała, To nie moja wina, że na uroczystości ładnej, wykwintnej, zamiast kudy lecieć hymn, to leciała koncertówka Mesa. To tak, jakby była jakiś, nie wiem, pogrzeb, i zamiast hymnu, by, nie wiem, po, po, poleciał jakoś koncertówka. No tam nie, no, dwa. Mówisz no, tak, sobie, jakiegoś to... y, tego. Wysokiego stanowiskiem dostojnika. stojnikach nie, złe słowo. No nie, dobrze, nie wiemy, wiemy o co chodzi. Chowią i puszczają z komputera, mieli puścić hymn, a poleciała jakaś konsolidówka. No dobra. Fajnie by to wyglądało. Nie fajnie, ale chyba, że ktoś lubi rap. Ale nie, to. Ale to nie moja wina, no, no telefon się zwiesił, ej, to moja wina, no. No, masz no kto? Ten no ale bo kto widział na takich rzeczach puszczać muzykę z telefonu? Bo nikomu się nie chciało załatwiać dobrego sprzętu laptopa, Nie sprzęcie, sprzęcie. A to już nie moja wina. Ja no To tu tylko nie sprzęla. jest moja wina, nikt cię nie obozuje. Ja, ty, ja tylko obsługiwałem audio. No nieważne. E, więc jak już mówiłem, na nowinach w ciąży, ciąży fatum, więc uważać. Trzeba uważać, uważać. trzeba tak. uważać. Tak, zauważać, tak, bo trzeba A kurde pamiętasz kudy tego? W moich kręgach na bicie Minama Lost Yourself? Tak, pamiętasz. Tak, pamiętasz. No, nie, to, nie to, no, w, szczególnie, że światła zgasły i. I, I było ciemniutko, i w ogóle. Kasia. No, było ciemniutko. No, było ciemniutko, było fajnie. Nie chwasz, się kto do ciebie pisze. No nieważne, i tak nie wiedzą, kim jest Kasia. Nie, wystarczy na Twojego Facebooka, No, no dobrze, no ale to nie wszyscy wiedzą. No w sumie znałem, nie zmienia nazwiska. No nieważne, ej, się zdziwiam. E, dobrze. Potem w koncert Mesa był, tak? To było, no, ale to, był... to było lato chyba. To był, to był, to był, to był, to był, Czekaj, tego też mam bilet. Masz bilet? O no kurde, patrz, który to był. Yy, nie wiem czy tu data jest. Musi być. Nie wiem, nie wiem. Nie ma daty. Uuuu. Nie ma daty. To lipa. To się nie dowiemy. No ale to było jakoś, jakoś, jakoś to Czerwiec było. Czerwie coś takiego. Czerwie zipiec. No, mam coś takiego. Znaczy to było ogólnie. Tak, to był, bo to był ten etap taki. No, ten tylko Śląski Rap Festival. No. Jeżeli wiecie, gdzie, kiedy to było, to wiecie. My nie wiemy, zapomnieliśmy. No, to Ktoś był, może pamięta. Nie wiem, czy ktoś słucha tego, który tam był. Eee, osobiście byliśmy tego na koncercie Mesa, tak. bo na Peja nam się nie chciało troszkę czekać. Tym bardziej, że... Czy to Peja? Że, że... No, Peja nam nie leży. Przynajmniej mi nie leży. Nie, nie właśnie nie tyle, nie, nie, to... co Peja nam nie leży, co jego fani nam nie leżą. No to automatycznie on ci nie leży. Nie, to jego fani mi nie leży. No sobie taki fan... Nie, to no on, on, dobra, ale to nie jego no wina, je... że, że on trafia do takich ludzi, nie? No jego wina. No nawija no, po, o tym... Po części jego. No dobrze, no nawija o czymś, co trafia do takich ludzi, no ale ci ludzie niekoniecznie muszą się tak zachowywać, tym bardziej, że on wiesz, nie, nie jakoś... Dobra, chciałem powiedzieć, że on jakoś nie nakłania do takich zachowań, no ale no, <laughs> no nie ma. No, ale nie, nie To było już dawno i nieprawda. Wszyscy o tym zapomnieli. E, no... Koncert był fajny. Był, I mimo że był dzień i było jasno jeszcze. Było jasno, było troszkę zimno, bo nie było za ciepło. No była, było, było szaro. Było szaro i było, biało. Wiało, troszkę wiało, tak, to ale biało. I, i kudle, to był jeden z pierwszych kudle koncertów, w którym nie byłem w Fest Bisco Seny. No. no, nie, no na mesie się tam próbowaliśmy wbić, ale nie, nie do końca nam nie, wyszło. Nie, wyszło nam No, no nieważne. Było dobrze, wszystko widzieliśmy. Był okay, tak, było okej, tak. Tak, to było dużo, dużo, dużo, dużo traków nowych, kilka starych z poprzedniej solowej płyty. I z kodeksu jeden był? Rok później? Lecie. Tak. Było rok później, nie pamiętam rok później. Wiem, wiem, że Stasiak śpiewał, jak chce być w No. No. Single, który nie był na płycie, nie? No, właśnie, jest to single, który nie był. Trzeba, no, żeby... To jest bardzo ciekawe, bo nie powiesz mi, że to nie jest ciekawe. No to jest ciekawe. Single promujący płytę, a który nie znajduje się na płycie ale fajny zabieg, tylko szkoda, że, że powinna być obce ściągnąć go gdzieś dodatkowo, czy coś po single fajny, ja się dziwiłem, że go na płycie nie było, nie? No właśnie też to, się to dziwiłem. Mnie, bo, bo to mnie nagle się dziwiło, że go na płycie ja nie, nie bym, było. no właśnie, ja nie bym go posłuchał ale albo nie było możemy puścić po. Bo... nie, no to jest nielegalne, ej człowieku zajx człowieku, się Zyks no właśnie, koned haracz mi musiał płacić teraz i co? Hmm. To, ma być, to ma być wszystko kolega. Komu pada telefon? Tobie? Mi? Ja przeładowałem. Mi Obie. Impossible. Nie ma rzeczy niemożliwy. No Sorry, wczoraj ładowałem. Słyszałeś, że wychodzi Mission Impossible 3? Mm, nie, nie słyszałem. Kolej, który gra główną rolę, już ma dobrze 50. Tak, są gra główną rolę. To ty mały? Krót? No. No to on po no co, pod 50 podchodniów. No ja jasne, że spokojnie z 50. Ma? Nie no mniej. A. No nie ważne, to jest podcast filmowy. Podcast filmowy to były kiedyś celuloid. Celuloid? No, Celulozy mi się kojarzy. A celluloza to jest no papier. Ja ch chyba, chyba, chyba nie przekręciłem raczej tego nazwy. Jeśli, tak, jeśli tak. Z tego żeby byli kiedyś te taśmy, nie? No nie wiem co to jest. Nie, celu to nie? Nie są z cellulozy i. No to jest papier. No, coś takiego. No nie wala. No, no, i, no nie, nie, nie? No właśnie. whatever Nie wiem tego. Co jeszcze dla nas działo się w tym rapie? Czekaliśmy na kilka dobrych płyt, które potem okazały się średnie. Mm, taką, taką płytą na przykład był Zeus. Zeus, Zeus jak mogłeś. Zeus, jak mogłeś, tak. To oczekaliśmy. No, oczekaliśmy, potem... zajarali, zajaraliśmy się fest e, singlem e, super EX -Pantelco". A potem to jakoś tak się potoczyło, tak że... No, że, że, że wyszła płyta, wyszła nawet płyta. potem zapomniałeś o tym, że to wyszło i, i, i jak to przesłuchaliśmy, no to, to, to nie zachwyciło nas aż tak. Nie mówię, że jest cała płyta, bo średnia jest. Mogło być lepiej. No mogło być, oczywiście, że mogło, zawsze bo, może bo, być lepiej. Bo, bo, bo, bo, bo po poprzednich płytach, co nie ma sobie równych i album Zeus, spodziewałem się coś o wiele, wiele lepszego, a tu, tu, tu, tu takie, takie... Miał być boom, a było takie... Takie, do kibla. No, takie no Tak tak, tak, tak kupa tak. Bardzo Cię chcę, bardzo Cię chcę, a tu takie no. Bobki Bobki. Właśnie wiesz, że właśnie na wizji Powiedzieliśmy coś o sranie Ty powiedziałaś Nie, to Ty zacząłeś, ja tylko dokończymy ja e, się Taką samą pytną, Jakby nie patrzeć jest Projekt Parias Tak, to jest pelowskie bum bum No, to w, do bosz akurat Fajny singer to było coś, to było coś. Bardzo fajny, żeby nie powiedzieć innego słowa. No, no, no żeby nie powiedzieć na Z coś. Eee... istotny, na ile komentarzie. No to nieważne, tak. Było, było był bardzo fajny, zajarał, tylko jak wyszła płyta, no to słuchamy, słuchamy, a przynajmniej ja słucham, słucham. No i na taki czas, długi czas oczekiwania spodziewałem się czegoś więcej. Ja nie mówię, płyta fajna, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Właśnie, jakby była w Empiku wtedy, to bym kupił. Co pan uh -huh, a nie było. Nie było. Wykupili wszystko chamy. Huh? Wykupili wszystko A I ta minimalistyczna układka. Nie? No właśnie, to jest bardzo też fajnie, minimalistyczne. Projekt fajny, tylko. Tak, tak. Tylko najdziwniejsze, że ten, który spodziewał ludzie, tak mówili, czy tam opinia, że ten, który miał teoretycznie mógłby wyjść na najsłabiej, czyli Pele, wyszedł najlepiej. Tak, ale Pele się ten poprawił. O My i to No i to bardzo. W momencie hmm. kiedy. On miał jeszcze jakieś małe niedoskonałości i mógł je nadrobić. To Eldo i Włodi stoją już na pewnym poziomie od jakiegoś czasu i, i na to przykład się. dla Eldoki taka tematyka płyty to jest nic nowego. Włodi też za bardzo nie miał problemów z taką tematyką, bo płyta jest ciężka do odbioru, jakby nie patrzeć na no względem no, ale tekstowym. To jest, ale to jest na tym to polegało. No, no właśnie, na tym to polega, że ta płyta miała być ciężka do odbioru tekstowego. Ona miała być łatwa. No właśnie, to jest właśnie projekt Parias, na tym polega na pewno jakby, jakby miała być łatwa to by się tak nie nazywała no no właśnie, nie miałby, dlatego nie byłaby taka minimalistyczna i w ogóle no, nie nazywaliby się pariasami chociaż, no nie, no dobra płyta mi się podoba chociaż czekałem na coś więcej na tyle czasu oczekiwania i tyle czasu jarania się, to, to, to, to, to, to Singiel był jednym z lepszych kawałków na płycie tak naprawdę no bo nie powiesz mi, że pamiętasz wiele więcej z tej płyty niż Sinkiel i ewentualnie kilka kawałków. No, na przykład drzazki. fajny kawałek Drzazgi. Z mi się ale... kojarzy <laughs> drzazki. A tam na płocie pisała Drzazga blazła to z tym ci się nie kojarzy. Ja wiem, że się, się kojarzy. Nie kojarzy. Ja no wiem, że się oni, kojarzy. Oni tego nie muszą wiedzieć. Dobrze, że nowego moje, tu nie ma. Moje własne przemyślenia. Tak, tak. Własne. Na, nasze właśnie, własne. Własne. własne. Dobrze. Ale na przykład... Bardzo mi się podobała płyta Sokoła z Marysią. O, to właśnie trafiłeś teraz. Fajny punkt. A, A tak u... naprawdę dowiedziałem się o niej już po wydaniu. No widzę, że. Wiedziałem bo o tym jakoś nie nim. byłem na bieżąco, to takiego, że nie byłem na bieżąco. I potem dopiero się od ciebie dowiedziałem, że taka płyta no wyszła. No, właśnie, no, właśnie. I zajęłam bardzo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, to fajna, płytę, no fajna płyta. tylko że musiałem dojrzeć do singla. Single był o wiele wcześniej. Za pierwszym razem nie podobał mi się, a teraz mówię, że to zarabisty track Strux. Owszem, a y, bardzo fajny teraz zrealizowali do, do resetu. Taki o, filmowy tak, bardzo o to, no tak, długo właśnie. trwa, długo się rozkręc, ale bardzo ciekawy jest. No, taka, taki, taki, taki filmowy, taki, taki, taki tribut do pierwszych teledysków Michaela Jacksona, które tak naprawdę to też były filmy krótkometrażowe. No, ale podoba mi się ten te, teledysk. No, nie mi, że nie ma. No, jest był fajny, fajny. I te, te, te połączenie jeszcze teledysku z PZ-em, ten mały fragment. Tak, mały fragment, ale jest połączenie. Tak, co mam powiedzieć? Właśnie. Co mam powiedzieć? Niestety, drodzy gimnazjaliści, Radio PZ jeszcze nie wyszło w tym roku i... i nie nawiązuj do tych lasek, co spotkaliśmy w Piku, co szukałeś w PZ. Bo ja wiem, że do tego nawiązujesz. No, ale to nie moja wina, no że panie, miłe panie szukały płyty Radio PZ. Które jeszcze nie wyszło. No i nie wyjdzie prędko, bo na wiosnę chyba nie miała wyjść. Ale jakoś singiem nie przypadł do gustu. On co mam powiedzieć, to jest... Nie, to jest właśnie to, że... Znaczy... Tak Single jak single, Ale może mnie trochę zależy to, że to Sydney Polak produkuje Właśnie to kwestia taka, że Sydney Polak Nie robi złych rzeczy tylko. Po prostu... Ale wiesz o co mi chodzi Oni po prostu idą teraz w ten, w ten future, w tą przyszłość I, I oni chcą zrobić coś Coś, coś świeżego i, I dlatego łączą Ale rap... nie no, Dla mnie łączenie rapu z dubstepem nie jest fajne ja rozumiem, to elektronika, to elektronika, ale to, to nie jest fajne. To już wolę de Fisha, który wydał płytę Zwierzę nogi. o tym jeszcze też będziemy mówić, która fest, wiesz, jest tak alternatywna, że tam trudno, wiesz, poza jego wokalem, to tam mało co z hip-hopu jest. I wolę takie połączenie, mimo, że ta płyta mi się nie podoba aż tak bardzo jak poprzednia, to wolę to połączenie niż łączyć hip-hop z dubstepem na przykład. A słyszałeś nowy singiel po Słyszałem, ale to mało tak Ale jakoś taki, taki, taki, taki inny. No, no inny, ale do Rahima akurat pasuje. Do Rahima pasuje, a niekoniecznie do Fokusa. Fokus ma taki ten, tego głosu. No właśnie, Fokus jest właśnie. Jego głos go bardzo. Z jednej strony jest wielkim darem dla niego ten głos. A z drugiej strony go strasznie ogranicza. A z drugiej, no nie, strasznie nie, ogranicza, to jest ta, no, że on myślę, nie, on nie, może nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, 14 lat nawija w ten sam sposób, co dla mnie nie jest prawdą, bo mimo wszystko zawsze starał się zmodulować ten głos, żeby, żeby brzmiał niżej i, i takie inne. Tak, zależy od kawałka, nie? Bo No Ty jest... tak. Już na paktofonicy w różnych kawałkach inaczej No było. właśnie, to jest to, więc to jest dla mnie gówno, prawda, jeśli ktoś mi powie, że on nawija no, monotonnie. No, ma głos podobny, no, ale trudno z tym basem to coś zrobić. Bo ma bardzo niski głos i z tym nic się nie zajmuje. No nie właśnie. Niski, niska tonacja głosu, możesz albo ją jeszcze bardziej zmodulować, albo ją minimalnie podwyższyć. Ale, ale zawsze podwyższyć be... bardzo, bo no to właśnie. będzie Zawsze be... ta Zaw, chrypka, coś będzie, te, te, te, ty, ty, ty, będzie słychać. Bo nie zrobisz tego tak, żeby no to właśnie, tego brzmiało. Ale mimo wszystko starał się i dla mnie bardzo dobrze to wychodzi. No ale na przykład taka płyta jak Ona, no, jak są do pół. No, też minimalistyczna kładka, to nie patrzeć To Też minimalistyczna kółeczko. Tak, kółeczko Kółeczka. na czarnym. Białe kółeczko na czarnym tle. No, ale na przykład single tak? Ale jeden kawałek mi to jeszcze nie przypadł do gustu. Chyba nawet wiesz jaki. Tak, otwieram okno i lecę. I lecę, tak. Nie, nie tyle, co kawałek nie przypadł do gustu, że ten rafen nie, nie, jest, nie pasuje. Nie, kawałek był nawet okej, okay. jakby rafen wyciągnął. Płyta fajna. Nawet, było. Bity... Jak już na ostatnie płycie, tak samo, dobra. Lepszy, lepszy, ma, le, lepszy master jest, od tego zacznijmy, bo na poprzedniej płycie bardziej było słychać. na tematika jest. No też, no, ale bardziej bo, było słychać. No, po już ten, że po nazwie płyty już widać, że on tak, zmienił do... stosunek do japu Wiele osób teraz zmieniło stosunek. i. I, i bawią się muzyką tak naprawdę teraz i chcą iść w różne kierunki. Ale jak... to jest bardzo dobrze, że się bawią muzyką, a nie stoją w jednym punkcie i cały czas oczywiście nawijają tak. o tym samym. Tak, Ta, kiedyś narzekałem, że, znaczy ludziom się to podobało, ale wielu e, producentów narzekało, że po prostu raperzy stoją w miejscu, bo nagrywają no stop coś, coś, coś podobnego i jakoś zawężają się w ten kręgu i nie chcą robić coś nowego, bo się boją o to, żeby nie byli posądzeni o komercję czy cokolwiek, to teraz idą różne kierunki i mamy taką różnorodność, że jak chcę posłać czegoś fest alternatywnego z nutką jakiegoś tam e, roku, fanku, jazzu, to słucham sobie Fisza. Tak. jak chcę posłać czegoś elektronicznego, to teraz mogę posłać Radia PZ. który jeszcze nie wyszło? No właśnie. Czyli nie posłuchasz? Na razie. Jak chcę posłać czegoś poważnego, Pariasu. Słucham Pariasu, albo Eldoki. na tym roku Eldo nie wyszedł. Nie, nie mów o tak, tak, nie godaj tak. Nie mów? Nie, no możemy czasem się zapomnieć. E, jak chcę posłać też coś takiego poważnego, ale nie zamulającego, to mogę posłać łony. Fajna o, pyta. To już fajna pytanie. Tak, to nie znaczy nic. To nic nie znaczy tak. Dwa single promujące, nie pytaj nas, też elektroniczny bit był. Strasznie. Owszem. Ale drugi singer to nic nie znaczy, to niczym świadczy. sobie jeden kawałek roku jak dla mnie. Bardzo, bardzo dobrze, nawet tele jest świetnie zrealizowany. No i... Moim zdaniem. Znaczy możecie się z tym nie zgadzać, nie ja, ja nic do Was nie mam. Mam Tak, tak, tak, ta, ma właśnie kolegów, tak. Nie, nieistotne, ale tele jest świetnie moim zdaniem jest zrealizowany. Ja, bardzo... Oczy. Owszem, bardzo, bardzo fajne no. i wzrodki, tekst, beat to wszystko sprawia, że... że Jeden, da... co mi się nie podoba, że nie ma już rebanta. Tak, z, zgubił się Helmut, teraz jest Mercedes. Jest Mercedes. Tak, a, a Weber, Weber tego Wektro mieści, tak taksówkowo. Ciekawe zresztą. Ciekawe, ale ludzie się zmieniają, samochody też się no, zmieniają. No właśnie, no właśnie. Helmut ma już swoje lata i Helmut poszedł na spoczynek. Nie możesz powiedzieć, że Helmut poszedł na Szoyotę? bo nie poszedł, no bo nie jest, plastikowy. Poszedł, no nie jest plastikowy. No nieważne, no ale to wiesz, ten kunszt, bo możesz mieć go 50 lat, a nie zardzewieje. Nie zgnije. Nie zgnije, tak. Karoseka, najwyżej karoseria będzie w idealnym stanie. Chyba, że ktoś pukniesz, to już po tym się robi problem. Wtedy, wtedy to musisz... Gazety żywica i pomalować. No właśnie. Ehm, dobrze. A to nie jest podcast motoryzacyjny. Tak, mówiliśmy o mesie, nic o nie, nie nawinęliśmy. A mówiliśmy o koncercie mesa. Ale płyta była bardzo dobra. Eee, bardzo, bardzo dobra. Zajowałem się już pierwszym kawałkiem e, otworzyć, jak wyszedł przed płytą. No, bo to był single. Tak. Tak, um, to był, no, Ciągle no, ciągle był... najczęściej wypowiadam słowo w tym odcinku single singiel. jeszcze pomyślałem, że w ogóle później słuchaliśmy, tylko same single słuchaliśmy. No ale tak nie jest. Oczywiście, że tak nie jest. No, ale nie, nie powiedzmy, i... że otwarcie nie było dobrym kawałkiem. Było dobrym kawałkiem, fajnie zrealizowany. To jest owszem. Tak. Owszem. Jak co? Fajnie. Jak nie wiecie, o, o, tak, o czym mówimy, to obejrzyjcie sobie. Wtedy tak? bez otwarcia. Wpiszcie sobie na YouTube, czy? Tak, coś? Na, na YouTubie, tak. Na YouTube. Na YouTube. E, No. E, Znowu się nabijasz. Ja tam nabijam. Ze swojego sobie. podcastu się nabijasz. Na swoim podcascie. Na bierzesz. swoim, tak. Nie ze swojego. Ja bym ze swojego dziecka, swojego dzieła nigdy bym się nie śmiał. Nie wypada mi się śmiać z takiego dzieła, takiego idealnego dzieła. Na, naj, najbardziej udany projekt w moim życiu, wiesz? Mimo, że takie przerwy były, to i tak jest najbardziej udany. Najdłużej się trzymie w sieci. Wszystkie moje poprzednie projekty, wiesz, Ergo Ponad i te sprawy poszły up, A dyktofonografika sieci. No i to jest dobrze. Każdy Tybie... powinien mieć pasję. Nie ty, to mnie tutaj by dzisiaj nie było. No właśnie, gdyby nie ja. Dzisiaj, wczoraj, wczoraj. Gdyby nie ja, to byś ty rapu nie słuchał, tak jak zaczniemy Znowu do korzeni, tylko zaraz roka roku słuchać, to słuchasz pak roku. Przegadza ci to? Ja, ja też lubię pak roku. Nie ograniczajmy się w jednym gatunku właśnie. Dokładnie, teraz. nie ograniczajmy się. Tak, słuchajmy wszystkiego, ale że to Opuś jest podcast. Tak podca... O, tak, techno, to nienawidzę. E, jako, że jest to podcast chłopie, o hip-hopie, nawijajmy o. hip-hopie, a nie tak. o punk roku. Wyszła reedycja SPRT tego. I to na winylu. Ostatnio widzieliśmy? Właśnie. 120 zł. W no Możecie Emfiku. kupić. Jakoś, ktoś ma gramofon kogoś stać, no to reedycja z poetę. My wam nie kupimy. No niestety. Wy możecie nam kupić, my wam nie kupimy. Tak. No, ale to jak już chcecie nam kupić winyl, to kupcie nam gramofon. No i najlepiej dwa winyle, bo u nas jest dwóch, nie? Teraz, teraz koszty wzrosły, więc jak już będziecie chcieli coś płacić, to razy dwa. E, no. E, co my tu jeszcze mamy? Oster, jak co roku wydał płytę Jazz 2.3. To jest już jego tradycja, że co roku wydaje płyty. Tak, tak, tak. W lutym jest... będzie pewnie kolejna i. Ale to nie jest złe, że on. i każda płyta jest inna. Ale każda. teoretycznie. To są podobieństwa, ale nie są takie Dobrze, to tylko jest. Z ostry mam taki problem. Mógłbym wziąć cztery płyty z ostatnich lat, wybrać najlepsze traki i zrobić jedną płytę, tak naprawdę. Bo... To dobrze, ale on przynajmniej idzie do przodu, tak? No dobrze, idzie do przodu, nagrywa dalej, i robi swoje... A, a nie robi tak jak niektórzy, że w 2001 roku powiedzą, że wyjdzie płyta, a ona wychodzi po paru latach. No dobrze, no nie, nie robi, robi nie tak... No Właśnie teraz nie mam, nie, nie kojarzę. A no, tak mam... Jałski na nagrać płyta. Tak miał, dobra. Jaki no projekt był? No był projekt, no nieważne, no nieważne kto Ta to. Płyta wyszła w którym roku? Oj, oj, oj, oj, 2006, 2007? Coś takiego. No. No, też Nawet nie powiemy tytułu, powiedzieć, będziecie wiedzieć, o co chodzi. No to musi być wątek tajemniczy. Tajemnica zawsze musi być, tak. I my to już nagrywamy. Uu, pół godziny. Dobra. Ja A jesteśmy nawet nie w połowie. Ale chyba wam to nie przeszkadza, chyba wam przeszkadza. No. Wyłączy. Nie wyłączać. No, nie wyłączajcie, bo mówię Jesz Jeszcze będzie ciekawie, tak, tak, tak, jeszcze, tak. jeszcze się nie skończyliśmy. W ogóle jeszcze rzeczy wam nie zużyliśmy, i w ogóle no. Głośniki wam się muszą zużyć, muszę mieć nowe kupić. No właśnie, jeszcze muszę to zmontować i, i, i dodać parę rzeczy do sylwestrowej w końcu. Tradycja, nie wiem czy ktoś zauważył, ale od kilku lat jeden ten sam track pojawia się w sywestrowych trackach. The final countdown. Nie, nie, nie słuchałem Twoich podcastów nigdy, bo nie chciałbym się Ciebie słuchać jeszcze w podcastach, na co dzień jeszcze w podcastach. Dobrze, jak już jesteśmy przy nowościach, to Góral wydał ostatnio nową płytę zaklin na Deszczu, słuchałeś? Nie słuchałem. Ja też jeszcze nie słuchałem niestety, bo to Mam się, na kompie, a nie słuchałem. świeżutka płyta w miarę jest i, i, i nie słuchałem. Ty masz na kąpie, ty, ty powinieneś powiedzieć, że masz oryginał, a nie masz na kompie, ej. Tak bym miał mieć wszystkie płyty, co tu są na kąpie. No to byś musiał wygrać ho, ho, ho. Tak. E, e... Grę, to tak. Jak wygrać w totoletkę, to bym jeszcze niechaj miał. To zajmiemy się czymś, co słuchaliśmy. Fokus, prewersję. O i bardzo dobre płyta. Tak, płyta fajna, z początku mi nie przypasowała miałem, ja, tak. ale musiałem się przełamać. Musiałem, musiałeś Uuu. dorosnąć. Tak, do, akurat do fokusiemowa, nie? Ale ta płyta. No nie ta płyta no, A więc kolega chwilowa gada, więc e, mówię coś o płycie Fokusa. E, jest to ciekawe wydawnictwo. Z początku miało wyjść tak, że, że, że, że, że miało być tak, że ta płyta w ogóle nie ma być miksowana, tak, tylko pierwsze nagranie tak ma być na płycie, ale okazało się, że to, to, to tak nie do końca wypali, bo to jest, będzie trudne do odsłuchu. Więc jednak zmasterowali i zmiksowali trochę e, tą płytę. Przepraszam, na czym skończyłeś? Na tym, że ta płyta miała wyglądać tak, że, że, że w ogóle nie miała być miksowana i masterowana. Tak, tylko miała o być... tym się dowiedzieliśmy, jakbyśmy na, na rozmowie Fokusem w, ta, ta, ta, ta, ta, w Na spotkaniu, tak. Właśnie, o tym, tym zapomnieliśmy. powiedzieć, czy byliśmy na tym. Było też ciekawe, bo powiedział dużo ciekawych rzeczy. E, pan, który prowadził z nim ten wywiad, był do dupy. Ja, bym, ja osobiście jestem w stanie sobie przeprowadziłbym lepszy wywiad. Nie wywyższa się tak, ale naprawdę był do dupy. No właśnie. Jeżeli ktoś był, to widział to, jak nie no widział. No to... właśnie, no właśnie, wiesz, pytanie: typu, ile zer do bań, ile zer bańki? laser do bańki, tak, na koncie. Tak, bo to, to, to, to według mnie to, to jest, jest dziwne fant, pytanie. Tak, infantylne i o, pytanie, dokładnie. bardzo głupie, i to tak jakbym bym zapytał, kurde. Ile zarabiasz? Ile zarabiasz? Tak, tak, ofem. Tak, tak Pod, tak. Podchodzisz do koleś i mówisz, ile zarabiasz? No bo on go tak naprawdę nie zna. No właśnie, no nie zna go. No. On tam przyszedł no, po to, żeby przeprowadzić wywiad, bo taką może być. No właśnie, no, no jak koleś, kurde, wiesz, się nastawił na to, że, że, że ludzie będą zadawać pytania, no to się przeliczy. O, jak już w pokusie. Wiele osób trwa, że się sprzedał po kawałku z Dodą. Tak, tak. Po, po, po, po tej odejściu Wilka tak eee, się sprzedał, eee. tak. Eem, eee. Czy się sprzedał po kawałku z Dodą? No, zrobił to, co chciał tak naprawdę. Nic, Ten, nie nam nie to oceniać. Nie nam to oceniać, ale wiesz, zawsze może być tak, że zyskał większy rozgłos i ludzie przesyłają jego płyty, nie? No, był, był, do... był, było to widać po tym spotkaniu, gdzie troszkę zaniżyła się średnia wieku, tak naprawdę. Mimo, że Focus nie, nie, nie, nie, nie nagrywa płyt dla tej, do tego targetu, do tej kategorii wiekowej, to mimo wszystko szło tam spotkać wiele nastolatek wręcz. Tak, które o rzapie nie, nie mają Tak, które były głównie z powodu tego, że on nagrał z Dodą, tak? Fakt. No, Wiemy ale... o tym wszyscy. Ale przynosi do korzyści i wład i. No, oczywiście, i, że przynosi do korzyści, Jego go twórczość pozna więcej ludzi. Ale jednocześnie wiele osób tak jak to ja stwierdzi, że się sprzedał po tym kawałku. Bo nie powiedzmy, że tych osób jest mało. No jest dużo, Znam sporo, spore, gremium, spore gremium, ja no, ale. Zrobił to, co chciał tak naprawdę. Nikt go tego, do tego nie przynieł. No przynosi, właśnie, nie? On, jak on sam mówił, jak on sam mówił. Nie wziął za ten kawałek nic, zero hajsu Nic na tym nie zarobił tak naprawdę. No, sam wątpię ale... na pewno coś zrobił. Skoro grał koncerty z Dodą, to na pewno z Afryką tego nie robił. Jakieś korzyści na pewno miał. Niekoniecznie materialne, oczywiście. Nieko niekoniecznie. Nie, nie, nie, nie miałem tego na myśli. Niekoniecznie materialne. <grym> tak, tak. Może zbliżył się do Boga, nie wiem. No nie wiem, to jest to miasto. No właśnie, to jest to. Nie istotne, to jest inny podcast. No właśnie, to nie to jest, to nie, to, nie do... nie jest od... to nie jest odwyk. tak. Taki podcast, jakbyś nie wiedział. Ty od podcast tak niewiele wiesz. E... No nie wiem, ja jestem poszukując. No właśnie, tutaj początkujący w się w tym, dyrektor, na pewno dalej nie będziesz słuchać podcastów. W sumie. Dobra, nie będę, jakby już nie będę tak, dobra. Chciałem być chamski, ale chciałem ci powiedzieć, że tak naprawdę nie, nie ma czego dokładnie słuchać, ale. ale... Ktoś nie powiedziałem, że ktoś mógł się tego, z tym nie zgodzić, może. No ale wiadomo, każdy ma swoje gustanie. Oczywiście. Więc wracając do tego fokusa. Dobra płyta. Dobra płyta, ale czy jedna z lepszych w tym roku? Nie do końca. W pierwszym kwartale. W pierwszym kwartale to na pewno. Najlepsze. No tak. Potem, potem po wychodziły inne lepsze. Tak, e... tak zawsze jest, nie? Że jest dobry płyta, Tak. w porządku Pisz... i fest dobrych. Oczywiście, Pojdzie że jest dobrych. No, z tej listy to kilka dobrych. No, jedna z lepszych to tak naprawdę jest Sokół. Ale nie się do nie bardzo pyta, nie? No to jest jedna z lepszych. I jedna z lepszych, dokładnie. Co my jeszcze mamy? Co my tu mamy? Fisz Emadę zwierzę bez nogi. Nie słuchałem. Ja słuchałem e, płyta średnia, nie przypada mi tego Ale stu... Tak jak się jarałem poprzednią płytą heavy metal od Twisha, tak, tak teraz ta płyta mi w troszkę nie podpasiła. Za, za bardzo przykombinowana. Co my tu jest. Jeszcze... Warszawski deszcz jeszcze mamy? O, warszawski deszcz. Prawdę powiedziawszy. Fajny, mm. fa, fajny sposób wydania. Ktoś ukradł nam pomysł szablonem. No właśnie, to jest to. Proszę, I... ciekawa pyta. No... Swoje no, przemyślenia wylewają takie no, głębsze. No, akurat WFD jest zawsze fajnym projektem i takim... Wydaje no, rzadko, ale ciekawym. Nie, nie za luźnym, nie za poważnym. Takim, taki, taki, taki umiarkowany, taki, taki dobry. Jak nasz klimat. No coś, coś takiego dla nas. Firma, nasza broń to nasza pasja ale proszę nie jedź, bo tu ktoś może filmy słuchać A, ale co mnie do że ktoś może filmy słuchać no ja wiem, że to ci nie pasi w ogóle, no nie tak spasuje realny. mi, no koleś ludzie, którzy tak naprawdę nie powinni nawijać nawijają, no to dla mnie ktoś nie, nie powinien nawijać właśnie do tego Majka no dobra, no nie powinien, to, to, to jest twoja opinia no to jest moja opinia, tak no jak no twoja no no no ja, ja, ja na przykład się nie wypowiem na temat filmy, bo no bo się nie wypowiem, bo no ale spójrz, no kto tego słucha no, Ale ja się nie, nie wypowiem z innego powodu, nie? A oni kierują, kudę, wiesz, do, do takich ludzi. Oni wprost kierują. Jeśli peja nie, nie? jeszcze jeszcze nie kieruje, tak, tak uh -huh. oczywiście. No na pewno. No, to to to to, to, to jeśli peja jeszcze nie kieruje do tych ludzi, których To żyją, oni właśnie się to, kierują do tych ludzi. To, to, to oni do tej do wprost, niszy. oni wprost mówią o tym, tak. Do tych skinów. No, to tak, do tych protoplastów, skinów i w ogóle. No, dobra, ja się no nie, nie będę. Protoplastów. A protoplast. Proto, protoplast, protoplast, to protoplasta był przed. Nie. Skiny są projektoplastami z dressów, a nie ani opa. No nie, wabra, nie wabra. Nieistotne, tak. te, dobra, te, te, te, te, Nie te, będziemy się te, te nieudane. To nieudane coś. To, to nieudane coś, tak. To było. To, no, to, to nic nie mamy, bo. No, czy my ma, na jak mamy miły drojesów Nie, nie, już To tak. trzeba wyciąć. <laughs> tak, która. No. Nie, chodzi o to, że nie każdy, nie każdy dres to jest taki tempy, łysy, hop, który. Znamy miłych dressów na pewno się, że znamy. No. Którzy nie, nie ma. mają sobie, który, znaczy, Którzy tak naprawdę, wiesz, mają. Mają duże pojęcie o rapie. Tak. Tylko, że. Bardziej tak się skupiają na zagranicznym. No, tudzież na. Pewnych rejonach polskich. Tak, pewnych rejonach. Nie mówmy o jakich. No właśnie, nie mówmy jeśli lubi to jest też jego opinia no, ja wolę bardziej tam, ten, ten wschód Warszawa i te sprawy, no i śląsko oczywiście na Śląsku no właśnie, eee. jeśli żyje na Śląsku to no powinienem nie... powinien słuchać śląskiego rapu też tak dokładnie, Bo. VNM the next best słuchałeś? nie słuchałem, jakoś mi VNM a nie ja leży a ja się starałem, ale mi nie wyszło wiesz, mi jakoś nie leży nie, że ale ja nie możesz lubię. nie słuchać VNMA Nie, że go nie lubię czy coś, ale jakoś jakoś mi nie leży po prostu, nie? Nie, nie, nie, nie umiem ja, ja, ja nie tak, tak, samo, tak samo jak Picha, jakoś nie umiem długo, długo słuchać. Umiem przesłuchać jeden kawałek no, co jakiś no, czas, ale no, nie, nie no, umiem no, cały no, pyty ja przesłuchać. Tak jak, tak jak e, Mesa czy bienia czy molesty, czy czegokolwiek, umiem całą płytę przesłuchać na raz, to no właśnie, pi picha, no właśnie, czy no ma nie umiem, jeden kawał. mają męczącą nawikę. Dla mnie mają męczącą nawikę. Ja na przykład fałenema bym nie umiał słuchać, bo po prostu wszyscy się jarają. Wow, ma zarąbiste flow i w ogóle jest zarabisty i w ogóle jest najlepszy, nie? Jak ktoś wydaje pytę, to to pyta mi, jak mi nie leży, to i nie słucham, nie No, słucha, no właśnie, no ale... Jak mi leży na przykład, bo... Wiem, że ja, ja się ograniczam strasznie, bo no. Nie powiedzmy, się nie ograniczamy no, ograniczamy się oboje No wszyscy naprawdę. się ograniczają, ale na przykład jak mi coś nie leży To tego nie słucham, nie? No ja już mówiłem, jego sposób na wiki. Teksty, dobra, są fajne Teksty są okej, okay, ale nie, no lepsze, nie, nie, nie, nie zawsze nie Zalazniczałem zawsze. Nie się wpadki jakieś takie ale... Ale Jego sposób na wiki To takie te, te krzywienie mordy na teledyskach To mi się nie podoba Nie lubię tego już wolę tak naprawdę zanudzającego Eldo, który je nawija jednym tym samym sposobem. Ale to też mi nie umiem o przesłuchać. A Ja umiem. Jedna płyta, którą od Eldoki umiem całą przesłuchać, to jest Nie o Tak, Nie pytają o nią, ale to jest stara płyta. Ha, no, ale, ale to jest oczywiście. jedna płyta, którą nie umiem całą przesłuchać. Ha, no no dobrze. Nie. Co tam jeszcze wyszło? Co my mamy? są coś więcej niż muzyka. Ja, I nastolatki jarające się, bo te Grupson. Jeżeli spytasz się jakiegoś gimnazjalisty, który ma... Jak powiedzieć inaczej? Nie. Co inaczej? Tak? Nie, nieistotne. Jak ma, nie ma pojęcia o rapie i się spytasz, co to jest, jak, jakiegoś wykonawcę rapowego, to ci odpowie Grubbson. ja Grupson tak, i to jest prawda. Tak. I to jest hmm. tyle, bo no to jest... Ja do Grubbsona mam. Ja, ja też go nie mam. Ja Miałem okazję rozmawiać. Pierwsza pyta się podobała, tylko... Boli mnie to, że to jest jak ktoś chce, jak jest w gimnazjum i słucha rapu, to słucha no, To właśnie, jest taka, taka moda. Właśnie to, to jest właśnie, nie jest dobre dla mnie zjawisko, że mnie odstrasza to, że słuchają tego wszyscy i nastolatkowie w ogóle. Dlatego. Tego, tego. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No tak, tylko że Grupson, wiesz, nie sam, nie sam się nie spodziewa tego sukcesu, bo ta płyta ORS tak naprawdę, wiesz, weszła takim cichaczem, a potem odniosła wielki sukces, taki wielki boom. Tak, ale to parę miesięcy po tym. No oczywiście parę po miesięcy, no, temu, no właśnie, i taki nagły boom odniosła ta płyta i i wielce wszyscy tak słuchają się i jarają Grubsonem. No. No, ja nie mówię, nie jest zły, jest dobry, tak. Jest, jest fajny, dobry. jest ten człowiekiem, który może dać tą przyszłość, tylko e, no, no właśnie to jest znów ta kwestia fanów. No. Fani są dobrzy, niekiedy są źli, niekiedy są No, no właśnie, właśnie, No właśnie, to jest to. I e... Kiedy sami fani odpracają Cię, żeby słuchać tego wykonawcy, bo jak no widzisz właśnie, tych fanów, no to no Ci się żygać. No, no, no właśnie, I budujesz sobie potem wizerunek. Jak wykonawcy na, na fana. fana. Bo to w sumie jest jakieś odzorywanie fani. No, jakieś to, jest, no, bo... Bo mi nie powiesz, że nie. Bo, bo, muzy bo nie, dana muzyka nie do wszystkich trafia na przykład. No dokładnie, dlatego fani są jakimś tam nie identycznym, ale są odzorywaniem jakimś. Nie? Wiesz, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby taka, wiesz, sweet suite, suite'a się na 13 trzynastka, kudy w gimnazjum, pierwsza D klasa gimnazjum, D słuchała nagle, wiesz, płyt Metallica czy Iron Maiden. Dla mnie, że, dla, dla mnie to jest niewykonalne w tym momencie, żeby ona słuchała takich no, rzeczy. Sweet, jakby to było. No, no, to no, słucha. no słucha mi chodzi, Nie, nie mówię, że żadna gimnazjalistka nie słucha <głos> kudle, no właśnie. Nie mówię, że, każda gimnazja, no. że żadna gimnazjajska nie słucha. Wiesz, Iron Maiden, Metallica, i Purple, Wszyscy i, byli w gimnazjum, i, i, to wszystko. Więc, więc. Wi wiadomo, nie wszyscy byli w gimnazjum. No, znaczy się wiesz. Średnia wieku podcasterów to jest plus minus 30 lat. No to Was są, przepraszam. Są, są nie? 20, więc to są jeszcze czasy, kiedy gimnazjum nie było, a jak było, to były to początki. Kiedy jeszcze tak źle było. Gimnazjum to jest kolejny pomysł. No to jest porażka dla mnie, porażka edukacji, ale. Ale najgorszy jest. Niektórzy mówią, że to jest najlepsze okres życia, tak naprawdę to jest no najgorsze. Najlepsze, to... najlepsze lata to. Szkoła, szkoła średnia. Technikum, liceum. Tak. Technikum, liceum. To jest najlepsze to Znaczy, wiesz, pójdziesz na studia, powiesz, że to studia są najlepszym latami. nie. No, póki, wiesz, póki co, to im dalej... Dla to mnie pozwoli. najlepszym etapem życia było przedszkole. Tak, tak. Nie kiedy, trzeba było nic kiedy, robić. Jeszcze okres przedszkola, tak. Diox, logika gry. Słyszałem parę kawałków, nie słuchałem całej płyty, bo... Pierwsza solówka Dioksa. Hades, Hades poszedł jego krok i też wydał do solówkę w tym roku. Jeszcze nie miałem o. okazji słuchać. Ale płytę dioksa miałem okazji słuchać Mieliśmy okazję słuchać go na żywo rok temu. Tak, mieliśmy na żywo, jak był koncert Old Doki. Był Saproutem. Tak, nie był Saproutem. Nie jestem de mnie. No to nie trudno nazwać to Sapprooutem. No był no, taką rozgrzeweczką taką. Potem był hypemanem. No i był hypemanem, tak. E, no, więc... E, płyta fajna, mi się podoba osobiście. Jest okej, okay, ale... Cze cze czekałem na słodówkę Dioxa, bo po jego zwrotach na hi Bandzie wiesz... Gadałem, a były by, by ciekawe, jak jakby. ludzie pieniądze czy 23,55? Czy 23,55? No, jak to różnię, no, jak to, jak to... Już, już nie to czytać. Istotne. No, i po tej płycie stwierdziłem, że jakby Jongs wydał solówkę, to by była fajna płyta. No i wyszła fajna płyta. Dla mnie. Dosyć. Mogła być lepsza. Wszystko zawsze może być lepsze. No, oczywiście, że wszystko może być lepsze. No, nie powiesz, że nie to tam jeszcze wyszło, co Patrz, bo Peja wydał. O, reedukacja, tak też bardzo e, tego. Oczekiwana płyta, bo jako, jako slams atak, a nie rychu Peja solówka z tej strony, tak gada. Więc płyta... Płyta też dla pewnych gustu. Ludzie czekali dla mnie płyta poza paroba, trzeba, czy trzeba kawałka, nie niczym więcej nie przyciąga mnie. No tak, i, pyta, jest... no i ten, ta głupia dla mnie opcja... Czemu w 2011? Jako bonus na płytę dodać trak 15, który był na 15-lecie Slamzatak, które było parę lat temu. Po temu. Slamzatak powstał w 1993. 15 w 2008. A trak znalazł się na płycie z 2011. Trzy lata później. Ja wiem, że to był bonus i w ogóle takie, wiesz opcje taka, taka, taka, taka, że to bonus jest, ale dla mnie to jest głupie, no nie wydajemy coś, to, to jakby ja bym teraz, kudy, wiesz, miał zamiar wygrać, wydać solówkę i nagrać, kudy, i dać na ten track, który nagrałem 5 lat temu. No to, widzisz. To, są to to są ludzie i są ludzie, nie? Ludzie już nie myślą. Dobrze, tak? teraz coś luźniejszego. Letni, jamski podryw, oranżada, koleżanki i petardy. Fajna nazwa, płyty. Na pytania, Jakby to ktoś to, nie zna to. wykonawców, to ci od, od Chico Cento, od Bigosu i innych, i innych takich, tak. Dres i coś tam jeszcze. strasznie lajtowa pyta. Tak, lajtowa luźda, chłopaki sobie się bawią, muzykę, robią coś dla zabawy. A I to jest, dobry. to jest dobre. To jest dobre, to też też się przyda czasem. Nie można być strasznie taki... poważnym. nie można być strasznie poważnym. Nie można stop nawijać o tym, jakie to jest życie złe i w ogóle. jest czasami. Nie, nie pojadę. Czasami jest. Rzadko. Zależy. Czasami, dobra. E, no. I, i, I czasem fajnie jest posłuchać takiego, takiego lajtowego, śmiesznego czegoś, żeby się rozluźnić, a nie słuchać Słuchajnie. po raz setny o tym, że, że ludzie to tacy o was. Że jest bieda, Tak, i że jest niefajnie. Tak. Co mi jeszcze był, wyszło? Dużo płyt wyszło nawet. No. Dużo Ale... płyt wyszło, niewiele słuchaliście. O, Wienio. Wienio Yside y Crew taka kooperacja rapowo rokowa Ciekawe, mi to wyszło bardzo A ja z Wienio swoim głosem, bo nie ma normalnego głosu, bo ma strasznie charakterystyczny to głos strasznie charakterystyczny, idealnym, pasujący do takich klimatów tak. Ale miejmy nadzieję, że nie porzuci rapu na rzecz Nie, nie porzuci, to jest, wydał w tamtym roku Wienio eto swoją solówkę i to w tamtym roku było, tak, w tamtym roku. Tak, to w tamtym roku. No, więc więc, więc ładnie i... i więc nie Ale ci. ciekawa pytanie. Ja to zawsze, zawsze miałem słabość do gitar w bitach rapowych i w ogóle do, do takich rzeczy. Ale to strasznie fajnie im wysz, wyszła to pytanie. Tak, to strasznie jest jest fajnie, bardzo zawsze. Potem jeszcze było... To o tym mówiliśmy, to grube no, jointy. Grube jointy, o to jest bardzo ciekawy projekt, chociaż... Kto, ktoś padł na genialny pomysł nagrać trzy płyty o Jaraniu Zielska. Znaczy to jest straszny o skrót myślowy. Tak, strasz, straszny skrót myślowy, ale tak w skrócie można powiedzieć trzy płyty o Jaraniu Zielska. Jest ja się to. tak czy to czasem nie była kampania, reklamowa kurwa Palikota. Właśnie oni się odcięli właśnie od niego. No i dobrze. Od Palikota się odcięli. Ale no. to nie jest polityczny podcast. To nie jest polityczny. Jak już tak, dużo my... powiedziałem, że to nie jest jakiś tam podcast. Tak, tak, to nie to no jest. Nie jest, tylko, jest. Po, to jest tylko podcast. o Chłopie, kiedyś jedyny, teraz Pierwszy w Polsce. Jesteś nie, nie, nie tego. Tak. No i tu w podcast. Tak, tak. Bo w końcu coś się ruszyło i, i nie ma ogólno tematycznych tylko ktoś coś nie wie na temat. No i temat. to jest dobre, bo ogólnotematyczny jak. Tak, koleś ogólnotematyczny O byle trzeba. No właśnie to nie jest zielone drzwi czy coś, czym coś to. to. Właśnie. No czy wiesz, ogólno tematyczne, fajne, jak kolezią mi gadać tak naprawdę i opowiada ciekawe rzeczy. Tak, ale jak czy bez sensu, no to do dupy. Tak każde pieprzenie bez sensu. No bo sorry, nie powiedz mi, że pieprzenie bez sensu jest dobre. No, kolega za. musi odobniać. No, zakrzysz odbier. No, chyba kolega ma obiad. Nieważne. ważne. Ja dzięki wycisz. Sorry, chciałem się pochwalić dzwonkiem. Co, myślisz, że jesteś fajny? Oczywiście, to jest to zawsze fajne. Nie wiedziałam. <śmiech> ja nagrywa podcasty, każdy podcast. Sorry, jest... ciebie oglądać. Każdy, nie... każdy podcast jest fajny, bo nagrywa podcasty. No. Powiedzmy. No nie powiesz, mi nie. Nawet nie wiesz, ile podcast mi dał. Jak już jesteśmy przy końcówce roku, to, to i tak niewiele o tych pytach już powiemy, to możemy porozmawiać ogólnie o całym roku, bo co tu jeszcze do powiedzenia? Ja Żeby był okej. Był fajny. Był bardzo fajny. Był no. dobry. Tak, tak, tak. I, i bardzo długi jak ten odcinek. Jak ten odcinek, ale mamy nadzieję, że wam się chce słuchać i dotrwaliście do tego momentu, momentu gdzie, gdzie teraz nawijamy właśnie. Tak, to jest to minuta z kolei. E, nie, nie powiem ci dokładnie, która, bo nie wiem, jak to będzie po, po montażu. No, ale to Trwaść, jest tak, już tak, długo, to jest... długo już to leci. Tak, tak. Jak wam się słuchać, to jak wam się chce słuchać tego jeszcze, to jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Tak, ja, ja wiedziałem, że to będzie tak wyglądać i, i, i ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Ja, jakbyś samą nagrywał, to byś to nie chciałbym się, to, nie to, chciałby to, się tyle Co ty, ja bym nawijać. skończył. Ja bym skończył jakieś kudy 5 minut wcześniej, wiesz? No, nie wiem, ja to miała sam nagrywać. E, nie, no, nie nagrywał sam. No, Rok był sam. ciekawy, tak. Był ciekawy, był ciekawy, dużo płyt wyszło. Tak. Niekoniecznie wszystkie przesłuchaliśmy, ale ja myślę, że to nadrobimy. Oczywiście, trzeba nadrobić. bo w następnym roku będzie lepiej. Bo, bo na przykład płytę buki, która wyszła, nie słuchałem, a posłabym, bo, bo, bo, bo ta epka była fajna. Gwarantujemy wam, że w następnym roku no, będziemy... Już nie gwarantuję im coś. Dobra, obietnice są złe, nie? No, ja, ja, nie ja, umiem już tyle, ja już im tyle obiecałem, że, że to jest masa... Dobra, nic wam nie obiecuję, bo nie umiem obiecywać z obietnicy, co się nie wywiązuje, ale mamy nadzieję, że będziemy recenzować większość ciekawych płyt, większość. Tak, będą, będą wywiady. Będą wywiady. No. Mamy nadzieję, że żeby... będzie... Będą w jadę. Tak, tak. Miał być, ale nie wyszło coś. Miał być, jeden. Ja z Michaelem? Nieważne. Waż... Nie miał być, tak, miał być, ale nie wyszło. No może coś z tego wyjdzie. Ale zobaczycie w następnym roku, jak to będzie wyglądało, bo na razie to końcówka roku. Jeszcze się zbieramy po świętach. Tak, tak. Ogarniamy wszystko i szykujemy się, szykujemy My się, się do, do dzisiejszej, dzisiejszej zabawy, bo to sylwestra wyjdzie. Do no, sylwestra się tak, szykujemy tak. I, i, i w ogóle tak to wychodzi, ale podcast to jest. Gromadzimy fajny. za pasy, muzykę, tak, energię. Energię, moc i w ogóle jedzonko. Jedzonko, wszystko. I, i wszystko. Wszystko, co się da. Wszystko, Pchamy, żeby było fajnie, tak. Żeby, było, tak. I, żeby i, się nadawało. I, i, I pozdrawiam moich sąsiadów, bo tego Sylwestra będą mieli trudno przeżyć, tak. Będą słuchali dobrej muzyki. Tak, i dobre, do, dobrego głosu będą słychać na odliczanie, tak. Tak. tak zdradzamy nasze plany. Zdradzamy nasze plany. No, więc, więc jakbyście słyszeli jakieś dziwne odliczanie, to, to to przepraszam, ale to my. No, to my. Tak, to, to niestety. Tak w... tak luźno, no. No, Będziemy bardzo radośni w tak, ten dzień, tak, bo jak się kończy za razem z wszystkimi problemami, przynajmniej na jakiś czas. No, trzeba będzie wracać do tych pięknych, szkolnych ławek. Trzeba będzie, ale no, to jest a na mnie przeszkodzi w tworzeniu podcastów. Ja wiesz, mówiłem dzisiaj, że podcasty są fajne. Wiesz, ile podcast mi dam? Ile ludzi mogłem spotkać? Ile rzeczy zrobiłem dzięki podcastowi? No tak byś tego pewnie nie zrobił, bo byś się nie chciał. Nie, nie miałbym motywacji, nie miałbym sensu. No jaki miałby sens podejść na przykład do Grupsona, Fukusa, Rachima, czegokolwiek i poprosić o rozmowę, żeby to nagrać, bo to nie miałoby sensu. A tak miałem motywację, chciałem mi to przekazać i, i zadałem pytania i odpowiedzieli mi. Odpowiedzieli, odpowiedzieli. No, A... I nie chcieli za to hajsu? Nie chcieli. Ale jakby jakby ZAX chciał, to by cię z... równą z ziemią. Co to Ja mam tu wszystko legalne. Ja mam tego. Muzykę tego. z jam Już nawet nie pamiętam serwisu Jomendo. Oj tam, no. Licencja, którą mogę wykorzystywać A, tego no, do celów no bo to nie jest komercyjne. Nie... Tak tak, chyba, to że nie zaczną nam płacić za to. Nie, nie chcę, żeby mi płacili za to, że, że zanudzam ich przez długi czas. To nie jest. my. To jest ja, my. Nowy tak, zion, tak. So, nowy sezon. Sorry, odcinki. No, sorry, sorry, zapomniałem się przyzwyczajenie. Zboczenie zawodowe, wiesz? No, i to Zboczymy. tak wychodzi. No, no powiedzmy. No, mamy nadzieję, że wam się. Będzie podobać nowym roku. Tak, tak. Będą, mam nadzieję, że będą krótsze odcinki, bo to no, jest ale przesadę. wybacz nam, koniec roku musimy się wygadać. No właśnie, podsumowanie roku. Podsumowanie musi być, to nie może być byle Właśnie, nie może być byle Musi być dobrze. Musi być dobrze, tak. Musi być długo, tak, długo jak rok. Rok był długi. Długo jak, jak, go, długi. Tak. jak każdy. No, jak każdy. Ale był fajny rok, podobał mi się. Nie, bo był był, był, by, był znośny. Były gorsze. Uwierz, były no, gorsze. Dobrze, ale nie, nie, nie powiedziałem, że ten był za bardzo dobry. Nie, to nie będzie, że był bardzo dobry, bo, ale mówię, że były gorsze. No były, no wiadomo, zawsze były. No właśnie. Były gorsze. Nie ma tak, żeby nie mogło być gorzej. No właśnie. Gorzej być nie może, tak. Gorzej być nie może. Może. Właśnie, nie, może właśnie. To może tak, być. Były. Może być gorzej. Ludzie powtarzam po tobie i co z tego wychodzi. Ludzie pomyślą, że jesteśmy jakimiś debilami. Nie, to ty jesteś debilem, nie. Au, au, au, au, au, au, au, no nie No. Ty, bo jeszcze ten za twoją populicją, że się biją No właśnie, właśnie, będzie źle. No, więc co? Zamkną na tę budę. No właśnie i nie będzie podcastów i co będzie. Kurde masakra. Co wy zrobicie bez nas? No właśnie, co wy zrobicie bez nas? Bez nas, naszych pięknych głosów i w ogóle naszej pięknej gadki. To miało być chamsko, w tym zakończeniu nie było ja nic mi, hamstwa. Strasznie to Nie jesteśmy chamscy, mieliśmy być chamscy. Ale jesteśmy mieli, no to chyba no, dobrze no, jak, no, jak ja jesteśmy mieli, że jesteśmy hamscy, Nie. Bo jakbyśmy byli chamscy, to by oni mogliby być dla nas chamscy i by tego nie słuchać. No właśnie, ale to... A jesteśmy mieli, to oni mogą być mieli i nas będą słuchać, tak? No dobrze, no to niech, niech słuchają. Jak chcą? Dobrze, to będziemy się już żegnać i podsumowaliśmy w miarę rok i, i, i to chyba wszystko. Jeśli coś by było, to powiem w nowych odcinkach, będą, będą recenzje, bo parę płyt wyjdzie jak zapowiedź Radio PZ, panowie z gimnazjum i panie, bardziej no. panie z gimnazjum. Panie. Radio PZ będzie w nowym roku, więc... No, a PZ ma wąsa. Tak, wygląda staro tak. No. Jak mój dziadek Oj i ta. Zawsze był łysy, a teraz się postarzał. No i strasznie źle wygląda. No ma no, koło trzydziestki człowiek, co ty chcesz? Koło trzydziestki są starsi ludzie. No oczywiście, że są starsi, wyglądają młodziej. No. Nic ty tym nie zrobisz. No nic nie zrobię niestety. No. Świata nie da się zmienić. Ale da się, tylko trzeba chcieć samemu się. Całego świata samemu. nie zmienić samemu. Samem oczywiście, że nie, ale wspólną siłą możemy zmienić dużo. No. To, to było hasło reklamowe Disney. A teraz, Disneya. żeby zmniejszyć to od nowego roku zwiększają nam podatek. Tak, znowu będzie wszystko droższe. Cieszymy się, tak, wszystko Jasne. wzrośnie, oprócz, Akcyza. oprócz zarobków. Tak wszystko oprócz zarobków. Tak. zarobki nigdy nie wyrosną. A widzisz, dlatego ja Pewnie mam. Pewnie jeszcze nam wiek emerytalny przedłużony. Ja mam takie, ja mam swoje zdanie, no nieważne. Każdy ma swoje zdanie na temat ja polityki religii. No, no właśnie, I takich rzeczy nie, nie Ja nie jestem za tym, żeby tworzyć podcasty polityczne religii. Religi Ale nasze, po, pomyśl, kobieta, podcasty tak, polityczne, co to za sens tworzyć podcasty religii, tem, kurwa, polityczne? To by była zwykła propaganda dla mnie. Dokładnie. To bo, jak za komuny. No, no, bo kolejmy by nawijał swoje racje i by uważał, że on ma rację i No, to, no to, to, to wystarczy nie oglądać nie. ten kampanię wyborczą. No, to, to, to jest, no właśnie, no, to, to, to, to, to, to, to, to, nie jest dobre. I to nie jest, no bo... Podcasty polityczne nie są ok no. Ka, ka, w sumie z muzyką tak samo jest, ale muzyki, wiesz, muzyka, muzyką, jest, jest muzyka takim, nie jest polityką, no. właśnie, i muzyka i nie, nie jest, jest propaganda, powodem, muzyka nie jest powodem jest takich większych konfliktów, tu ja Ci nie każę słuchać... A no. największe konflikty w dziejach ludzkości to były religia, no, religia religii i polityki. I polityka, polityki. Tak. No Weź... ewentualnie pieniędzy. No to też swoją drogą. Dobra, bo już się nam za bardzo przedłuża. Pożegnajmy się. Zzegnamy Życzymy się. wszystkiego dobrego w nowym no. roku. Nie, wszystkiego dobrego, tak. żebyście mieli udany rok następny, tak, tak. 2012. I, i, I nie pijcie za dużo. Nie pijcie za dużo i tak. żeby wam ten, świata. Nie w ten świata. No właśnie, koniec Nie wierzcie ten koniec świata. No właśnie końca świata nie będzie. Świąt nie było, odwołaliśmy o koniec świata, też odwołujemy. Już na starcie. No na no stolicie, nie będziemy wam jakieś mowy wygłaszać czy coś. A rok będzie, będzie ciekawy, będzie euro w Polsce. Kolejna kompromitacja. Jak zawsze w Polsce. No, nieważne. No nieważne, nieważne, On będzie, ale... będzie ciekawy, będzie euro, będzie ładnie, więc życzymy Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. W nowym roku szczęścia, zdrowia, pomarańczy i żeby... Pomarańczy to na święta. No sorry, dobra, no, ale pomarańczy można jeść cały rok. Kiedy, kiedyś nie wolno było, no, nie można było, no, ale teraz już można. Tak. To jest można, to może na koniec... Co na koniec? Nie wiem, co na koniec. No, pożegnaliśmy no, się. No, pożegnaliśmy życzyliśmy, się. Życzyliśmy żeby przedstawić jeszcze, nie? Tak, co mówił do Was Rafał i... I Peter. Tak, Pejter, dokładnie. Nowy twórca podcastu, drugi podcaster w podcaście Dyktafonografika. Jest e... nas dwóch? Już jest nas dwóch, może w przyszłości będzie nas więcej. Cała Rzesza. Nic mi o Rzeszy nie e, No, więc e, to tyle. Do usłyszenia w nowym roku. No, chyba, że nam coś od Wali i zaczniemy nagrywać jeszcze coś. Przed no, oj, oj, to by no to i tak wypływ, będzie wypuszczone po nowym roku. Więc do. usłyszenia, no, roku, to nowym to roku, usłyszenia w nowym roku. Yy, Życzę wam wszystko co najlepsze w tym nadchodzącym 2012, 2012 roku. 2012 czy 2012 2012, 2012, 2012. 2012 jeden pion. Nie jeden pion musi być poprawnie w, w Polsce, się, tak. Dobrze. Tak czy owak, do usłyszenia. Mówił jeszcze raz do Was Rafał i Pejtor.